Hi, I'm Krzysiek Sobieraj, Professional Fire, and you're listening to podcast Jaskinia Głupoty, półprofessional Fire. W dzisiejszym odcinku towarzyszyć mi będzie gość. Przedstaw się. Hi, I'm Golara. Professional fire. Ej, no nie ma, tak ja jestem Professional Fire, jak Ci się coś nie podoba, to idź sobie stąd. O, poszedł sobie, słuchajcie. Nie chcemy tu takich y, profesjonalów fireów innych niż ja, prawda? Te, przyszedł tutaj, jeszcze raz. Y, chcesz mnie może przeprosić? If you have not been in the -10, not too late. Aha! Dobra, fajnie, idź sobie już, dobra. No, idź, idź, idź, idź i, nie wiem, idź sobie tam telewizję pooglądaj. Y, tu mamy poważny podcast. E, więc jak się już przebiliśmy przez to wszystko, przez tych professionalów fajerów, chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest odcinek świąteczny. Święta mamy, e, za chwilę właściwie, no to odcinek świąteczny też nam się należy. A co? E, niech wioł, a właściwie to niech miął, niech mają. E, no więc dzisiaj będzie odcinek o świętach. E, słuchajcie. E, słuchaliście może dwóch poprzednich odcinków? Właściwie to były pół odcinki yy, Tak, więc yy, Więc, więc więc Słuchajcie yy, Jakość nie była najlepsza Co się może zmienić, bo jest ściepa jeśli chcesz mi dać na lepszy dyktafon, wejdź sobie na, w menu na zakładkę y, Nie bądź jak świnie, daj na jaskinie. No i tam możesz mi, y, możesz, żeby nie powiedzieć dać pieniądze, to wspomóc mnie. Jeszcze nie ma najlepszego wyjścia, czyli wpłaty na konto, ale zapewniam, iż ta bawem się pojawi. Y, więc co? Y, więc, więc, więc, więc... Aha. No więc możecie dać... Teraz będzie o świętach jeszcze teraz was zapraszam, jakie już nas alarmują, że teraz będzie piękny, świąteczny blog reklamowy. Ja też was zapraszam na piękny, miły, świąteczny, wspaniały blog reklamowy. No, zapraszam was. Kocha, lubi, Nie niech się, nie dwa żartuję. Lubi, lubi, stary podcast, nowa nazwa, Lubikast. Eee, nie oszukujmy się. I dobrze, że zaczęto mówić. Tego brakowało. Przynajmniej To już taki taki koniec. My name is Kwas. Zakwas! Takie inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście Papa. Zakwas.cafe Papa.cafe.pl Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trze słowa do ojca prowadzącego Braksygnału .pl. Braksygnału .pl. Jeszcze sygnału.pl. Odnowionej demokratycznej rzeczy. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Pienusz I powyżej nam wszystkich w połoku. Za dużo telewizji. Idź na odwyk www.odwyk.com. Bogu po ludzku. Człowiek nie szturek, wszystko wszystko Wytrzyma.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 Wrocław bez nazwy. Halo? Halo? A, nie skwarek, tylko skwara. Maciek skwara. I żeby posłuchać podcastu bez nazwy, tak? No dobra, już mówię. Www. bez nazwy net. Nie wiem, jak wy, nie wiem, gdzie mnie słuchacie, ale ja akurat na stole przy nagrywaniu mam przy sobie makowca, czyli iście świąteczną śląską z ule, makówka, makowiec, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa, bo ze Śląskiem się właściwie tak nie utożsamiam, jakoś nigdy mnie do tego nie ciągnęło, a wręcz przeciwnie. No, ale tak czy inaczej zjem sobie łóżeczkę teraz. Hmm, dobra. Mm. A jeszcze sobie zjemy. No, no i już zjedzone. Pobiję iście świąteczną z trawę, czyli Pepsi gdzie wracam do butelki. Już możemy gadać o świętach. Podstawowa sprawa. Gdzie ja spędzam święta? Świąt niestety nie spędzam w domu. Wyjeżdżamy do babci. Tym bardziej, że ten rok jest mocniejszy na wyjazd do babci, ponieważ rok temu zmarł mi dziadek. Czemu ja takim tonem powiedziałem, że zmarni dziadek? To, powinien, to powinno być bardziej smutne, no i jest bardziej smutne, jest Nasz Zmarł dziadek i akurat do szpitala został przewieziony w Wigilię, chociaż zmarł o wiele później. No, więc ten rok oczywiście będzie trochę cięższy, co nie zmienia faktu, że i tak i tak zawsze jeździliśmy na święta do babci. No i jedziemy do babci na święta, nie łamiąc tradycji. No, i co ja będę robił na tych świętach? No, trochę mam do roboty. Yy, raczej z luźniejszych rzeczy, ale też z trochę oszczejszych. Po pierwsze, to najważniejsze, będę grał na gitarze. Yy, ponieważ, yy, nie wiem czy wiecie, nie chwaliłem się Wam pewnie, mam zespół. Gram w zespole yy, heavy metalowym. Chociaż ja chcę z tego zrobić zespół trash metalowy. Heavy metalowy zespół, coś w stylu Iron Maiden, idący lekko w ostrzejszym klimat. Generalnie to chciałbym, żeby to było połączenie Iron Maiden z ac Drinkers, no ale y, są jeszcze pozostali członkowie zespołu. Przecież ja jestem założycielem, nie chwaląc się. No ale objąłem gitarę techniczną, bo, y, bo, bo solowałbym chyba kaleczył. Nie no, kaleczyłbym solował. No i muszę wykuwać piosenki, które będziemy grali, bo, kiedy, bo miałem taki przełom, że nie grałem trochę na gitarze, no i pozapominałem piosenek. Wiem, że to jest tak dziwnie trochę y, zapomnieć piosenek, no ale co, po, powie, przeczytam wam piosenki, które znam y, bez, bez żadnego przygo No, po prostu wsiądę i zagram. A przypominam, gram rock. Mm. ACDC, Highway to Hell, Black Sabbath, Paranoid, Frank Marino, Rock'n'Roll, Dio, Rainbow in the Dark, A Deep Purple, Smoke on the Water, ACDC, You Shock Me All Night Long, ACDC, Shoot to Thrill, gem Jim Whiskey, Jam, Wehikuł Szasu, Jam, Naiwne Pytania, Hej, stański Dirty Track, Anarchia, to jest ta piosenka, 69,5, ACDC, Back in Black, Tadeusz Woźnia Zegar Woźniak Zegarmistrz Światła Purpurowy, Kult Krew Boga, yy, co tam jest? Black Sabbath, hmm, Black Sabbath Iron Man i Metallica Enter the Sandman. I to są wszystkie piosenki. Jest ja ogółem chyba 15 albo 6. 16 albo 17, a umiałem z około koło 50, tylko miałem okres, który którym zapomniałem, więc trzeba to odbudować. Tym bardziej, że będziemy grać yy, i tutaj yy, z pamięci jadę Highway to Hell, yy, Kraj Boga, yy, yy, yy, yy, yy, Iron Man, yy, Smell Like, Teen Spirit, yy, Nirvana, yy, chyba Enter the Sandman, jeszcze jakaś taka piosenka, nie wiem dokładnie jaka. No, muszę się nauczyć. Co nie będzie dla mnie super łatwe, ponieważ nie będę miał pewnie internetu. <śmiech> Więc będę musiał wszystkie tabulatory sobie skopiować i zawieść się na laptopie. No, tym, w notatniku. Ale pendrive jest, nawet jeśli nie, to płyta CD będzie git. Następne, następna rzecz to oczywiście jakieś gry komputerowe. W domyśle y, Counter Strike, y, Condition Zero oraz y, GTA 3, bo lubię GTA, a na laptopie pójdzie chyba tylko trójka, ewentualnie Vice City, ale w Vice City ostatnio muciłem na komputerze. Y, dalej, gitara jest, książki będę czytał, y, będę czytał, muszę właśnie się przejść do, to do biblioteki, coś wypożyczyć. Będzie to albo Kazimierz Staszewski, nie piosenki, albo Terry Pratchett y, y, Wiedźmi Koła, no taka klimatyczna myślę. Albo słuchajcie J.R.R. Y, Tolkien, Silmarillion, tak to się czyta. To akurat mam na stanie. Y, albo jeszcze jeszcze jeszcze Terry Pratchett, y, jak mu tam było, Colon Magii, Więc to może to będę czytał. Na pewno muszę skończyć książkę Sejrowskiego bo takiej męczę chyba od początku grudnia yy, ten gringo wśród dzikich plemion, ale książka jest naprawdę wypas. Jeśli ktoś nie ma co robić w święta, to jak najbardziej polecam, chociaż myślę, że nie klimatyczna. Yy, słuchajcie, będę też filmy oglądał. Yy, z filmy teraz wam powiem jakie. Ja wezmę z sobą mikrofon, ale chyba nie dojdę. Dokąd dojdę? Dokąd dojdę? Więc położę mikrofon. Yy, tutaj filmy, mam filmy, Ech, mikrofon na stojak i co ja będę oglądał? Yy, Poszukiwanie zaginionej arki Indiana Jones, przypominam. Yy, co tu mamy pod światło? Terminator, przyznam się nie widziałem tego filmu. Yy, dalej, Terminator 3, Terminator 3, no 2 CD, cd od Terminatora 3 tu mam. Termin na dwójki niestety nie, nie, nie, nie zobaczyłem w, tej, w mojej bibliotece filmowej, filmowej, więc nie zobaczę Batman Forever oraz Batman Batman, po prostu Batman, ten pierwszy. Genialny film, tu tak właściwie ten Batman. Coś za dużo ostatnio mówię, słuchajcie, ale trudno. Łyżeczka Makowca. Hmm. Kolor już nie popiję. Co jeszcze będę robił? Będę pomagał pewnie rodzinie. Będę słuchał muzyki. Właśnie już jutro dostanę pewnie płytę Dio na klasowej Wigilii. Później pewnie dostanę płytę ACDC na Wigilii domowej. Yy, no i będzie fajnie. Obe będę oglądał cool kul koncert Kultu z MTV Unplugged. No bo no bo, no bo, no bo, no bo, no bo specjalnie go zostawiłem, żeby na święta obejrzeć. Co ja tak głośno mówię? Ech, nie za głośno, nie za głośno. Dobrze jest. Ym, no i to będzie raczej oglądał. No i tyle. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Teraz, yy, nigdy nie byłem dobry z fizyki. Właściwie yy, pierwsza klasa. Gimnazjum, ym, była olewaniem totalnie całej nauki. No i teraz, kiedy chcę się zmobilizować, jest mi trochę trudno. Najgorzej jest właśnie z chemią i fizyką, z którym to kompletnie nic nie pojmuję. Więc, żeby się trochę, żeby sobie trochę ułatwić drogę, biorę na święta książkę do fizyki z pierwszej klasy. Ha, ha, ha. Co za Debil będzie się uczył? Pewnie Debil się nie będzie uczył. Ale, może czasami zajrze. No, yy, tyle ja chyba na święta, takie plany, na święta wyjeżdżam, czyli internet nie będę miał od, gdzie mamy grudzień, grudzień od 23 do 27, 4 dni bez internetu, okropny, yy, tak, nie, 27 już będę miał internet. 28, 29 najprawdopodobniej będę miał jakąś próbę zespołu. 30 jest koncert w Leśniczówce, ale tam nie pojadę. Pewnie 31 sylwester spędzony najprawdopodobniej z podcasterami. Z kolegami też. Przerwam, przerwa na makosa? Nie. no Więc takie są moje plany na te święta, na ten nowy rok, ale... na przy Nowym Roku się myślę, że jeszcze spotkamy. Co? Chyba git? Chyba git. No to teraz bierzemy święta od takiej strony bardziej nie mojej. Magia Świąt. Wszyscy, wszyscy, wszyscy czujemy tą wspaniałą magię, w którą pozwala nam zrozumieć ksiądz mówiący nam, że nie dajmy się ulec tej magii świąt, która jest, bo to szatana podchodzi, a naprawdę musimy otworzyć nasze serca na nowo nadchodzącego Jezusa. Yy, no, magia świąt, którą serwuje nam Coca-Cola, tą przejeżdżającą ciężarówką, której nawiasem mówiąc nie widziałem w telewizji, ale ja telewizję rzadko oglądam, Yy, chyba tylko jak leciał Mam Talent oglądałem, to coś, yy, co tam jeszcze, yy, Kevin sam w domu nam pozwala poczuć magię świąt, te wszystkie ozdoby, yy, w październiku już czuliśmy tą magię świąt yy, w supermarketach, nie no dobra przesadziłem, nie w październiku, yy, we wrześniu, <laughs> nie, nie, nie, to było chyba w listopadzie, no więc czuliśmy już tą magię świąt, yy. No i teraz... Teraz, kiedy nadchodzą święta, trzeba poczuć magię Sylwestra. Nie no, jeszcze trzyma ta magia świąt. I że coraz bliżej święta, a coraz bliżej święta śpiewają, to... Nie pamiętam. Znaczy nie, nie pamiętam, nie wiem po prostu, bo jak już wspomniałem, telewizji nie oglądam. Dobre makowiec. No. Jak ja widzę te święta? Pod względem duchowym. Ja poglądy mam takie, jakie mam trochę więcej wiem niż, powiedzmy, taki, taki, powiedzmy, Michał Zoltoborowski, powiedzmy. Nie wiem, czy taki ktoś istnieje, no ale jeśli to jest przeciętny gimnazjalista, to ja wiem dużo, dużo więcej i dużo, dużo więcej niż ksiądz powie na lekcji. No, Swoją drogą, to co ksiądz mówi na lekcję, też jest dobre, ale to nie na ten, ten nie na taki podcast. Więc, y, ja ten, ja, ja, ja ja mam trochę inne poglądy, no i mi właściwie zwisa to Boże Narodzenie, no. nie powinno się tego aż tak świętować. Jeżeli już to fajnie napić się, zjeść coś, fajnie, że, że jest. Y, nie tak, że takie huczne święto, że to nam pomoże, że na pasterkę się o północy idzie. Coś drogą, głupi byłem, że tam chodziłem rok temu, już tak, tak natchniony, o na, przepraszam, natchniony na tych świętach, m, tak, że już na pasterkę pójdę, no, jak głupi stałem, no, siedziałem, nie stałem, nawet stałem dwie godziny przesypiając. Głupi byłem, nigdy więcej. No. Yy, więc, yy, no od strony duchowej, nie, nie przemawia to do mnie. Ale znowu, że odsyłamy normalnie to jest fantastycznie. Fantastycznie można, po... wszyscy się do siebie zbliżają. I nawet to sztuczne. Sztuczne też mi się tak podoba, że tutaj, prawda, Kowalski jest pokusony z... Z kim tam może być? Z Ornontowiczem o, tam, o ziemię. A tutaj się nagle zjednują. No ja nie mam takich przypadków, więc pewnie mi to łatwiej zaakceptować ale podoba mi się ta magia świąt, dostaje się prezenty, wszyscy są dla siebie jacyś tacy milszki. No i jest fajnie, więc to mi się podoba. To mi się podoba, chyba tylko to mi się podoba w tym w tym świętach. No ale przynajmniej jest wolny. i jest fajnie. Yy, no, więc koniec tego gadania o świętach. Tyle o świętach mogę powiedzieć, jak je przeżywam i ogólnie. Chyba bardziej audioblogowy odcinek był. No i święta są fajne. Właśnie tutaj obok nie jest... Yy, prezent dla kolegi na Wigilię klasową. Płyta Deep Purple, Perfect Strangers. Ja niestety Deep Purple nie słucham. Tylko Smogon The Water. Coś tam słyszałem, coś tam kiedyś zagrałem. Yy, no, tylko tyle. Yy, więc... Czas na najbardziej komercyjną część tego programu, programu czyli... ŻYCZENIA! Mm. Więc tak, życzę Wam wszystkim słuchacze, jaskini głupoty, jaskiniowcy, albo mm, głupi jaskiniowcy, jak tam chcecie. Yy, życzę Wam wszystkim jaskiniowcy, a żebyście mieli zdrowe i spokojne święta. Żebyście dostali fajne prezenty, jeżeli coś tam w ogóle dostaniecie. Raczej chyba dostaniecie. Yy, żeby... Żeby, żeby, no, żeby było wam fajnie żebyście się z tych prezentów tam z życia żeby wam fajnie było żeby wam dobrze było <śmiech> mam nadzieję że pomoże wam w tym właśnie mój podcast właśnie ten odcinek a jeżeli nie no to <śmiech> spierdalajcie nie no dobra że to małem nie spierdalajcie słuchajcie dalej a jak wam się nie spodoba to wtedy spierdalajcie yy, yy, no a w szczególności chcę pozdrowić Hossa, który komentuje dużo. Yy, Sławka chcę pozdrowić. Papę kafę chcę pozdrowić. Yy, K chcę pozdrowić. Yy, I w, no, tych najbardziej komentujących chcę pozdrowić, bo najbardziej komentują i się udzielają, jest fajnie. Yy, no, a jeżeli chcecie mi zrobić prezenda, tym samym, w najbliższym czasie sobie, no to możecie to możecie, co możecie, wpłacić mi na dyktafon nowy, na, yy, jak on się tam nazywał, na Zuma H1. Yy, będzie Wam i Wam dobrze i mi, będzie lepsza jakość. Karta kredytowa wejdzie yy, dopiero yy, w okolicach Sylwestra, więc na razie tak dla Siemianowiczan, ale jeżeli, ale jeżeli będziecie chcieli dać, no to będzie fajnie. Na razie mamy 0,6%, czyli jest to kilka złotych znalezionych podczas sprzątania. No i tyle. Właściwie, patrzcie, jakie to się komercyjnie zrobiło. To nawet w moim podcaście widać. Życzę Wam wszystkich zdrowych, wesołych świąt. A jeżeli chcecie mi zrobić prezent, no to możecie wpłacić mi na konto. Śmierdzi to trochę radiem Maria. To? Śmierci? czy nie Śmierci? Nie wiem, napiszcie w komentarzach. No i tutaj znowu komercyjność wychodzi, że no nie wiem, napiszcie w komentarzu, komentarze są fajne. Yy, wiecie co? Podzieliłbym się z wami opłatkiem, ale to by było już bardzo komercy, komercyjne, więc mniej komercyjne będzie zjedzenie makowca, więc jeżeli masz coś pod, przy sobie, możesz to zjeść i będzie symboliczne. Cholera jasna makowiec mi się wysypał na podłogę. Czyli ja zawsze muszę coś rozpierd... dzielać w tym podcastzie. Dobra, dziękuję, no, Dobra, mm, trudno. Później ten... Później będę musiał wyczuć. Mm. No, to co? To ja jem makowsa, Ty możesz w tej chwili sobie zjeść, nie wiem co tam, kilo podwawelskiej, albo tam... Mm, y, kabanoskońskiej. stoński. Dobra. Mm -hmm, konsumujemy. Ciągle jemy. Uwaga! Bierzemy. Jeżeli jesteś niepełnoletni, bierzesz szkole albo coś. A jeżeli jesteś pełnoletni, pozwalam ci, ci napić ciotunku. Yy, yy, Tutaj czasami bywa nawet z czerwoną kartką. Właściwie, co to za debilizm, żeby wódkę nazywać. Jeden rodzajów wódki, nazywać wódka z czerwoną kartką. To trzeba być debilem. Jeszcze większym trzeba być debilem, jeżeli chce się założyć serwer do koncert strajka CS Soplica. Soplica to chyba była taka wódka, nie? No, więc yy, więc co? Tak jakbym ja sobie założył yy, serwer CS wódka z czerwoną kartką. Co tam co lubi? Yy, dobrze, idę poszukać jakiejś serwetki, żeby wytrzeć. Może to, coś się nazywało? Hmm. Jest coś... Kogoś... Nie ma... nie ma! Powinna być. Przecież ja chusteczek używam. Oczywiście nie do żadnych niecnych celów, tylko do nosa. Yy. Żeby powstrzymać różne wycieki. Z nosa oczywiście. Z nosa. Nie to, nie to, że tak... Wycieki płynące w dół, nie do góry. Dobra. Zaniżam poziom, zaniżam poziom. Jeszcze mi słuchaczy odbędzie. Jak powiedziałem, że 6 jest słuchających, to nagle liczba podskoczyła do 10. To zauważyłem też dobrze. No to tak, w święta nie będę nagrywał, ale za to jest możliwość, że od 17 do 28 stycznia będzie wzmożona aktywność, ale o tym poinformuje was pewna reklama, która pojawi się w następnym odcinku, w odcinku sylwestrowym. W międzyczasie, w międzyczasie jak będę w tym pilźnie, no to będę też dużo nagrywał różnych takich y archiwalnych odcinków, kiedyś będzie może ten. Jakie mam odcinki? Jakie mam plany odcinków? Hm. Mogę wam zdradzić jeden. Wylosujemy z pięciu. Yy. Tutaj losujemy, losujemy. Tutaj trafiło na odcinek o Żydach będzie. A nie tak, nie taki odwykowy o Żydach, tylko o Żydach, o Żydach. Jaskiniowy o Żydach. O Żydach jaskiniowcach. Właśnie, mamy jakiś... Czy wśród, jakich, czy wśród naszych jaskiniowców, czasami nawet głupich jaskiniowców, znajduje się jakiś Żyd? Nie wiem, jak tak to szalone, rabinie jakiś tam. Kurde, nieładnie wygląda ten makowiec tak, na biurku. A, znowu się jakiś tam wysypał. Dobra, to może ja coś zjemy. Może to są makówki? Nie, to dużo. Mm. Dobra. Jeśli dziwnie czuję. Specjalnie mlaskam, żeby nie było tak, że jest cisza jak je jem. A A niedobrze się czuję mlaskając. Chyba mi to mlaskanie i tak, i tak nie wychodzi. To ja mam na bierku? Obsługę MP3. Obsługę mp tam. Włącz, wyłącz. No dupy jest ta instrukcja i właściwie MP3 też. I y -y -y -y. z informacji takich na bieżąco, żeby zapełnić to gadanie y, to ostatnie, bo zauważcie, że to, te ostatnie chwile to jest takie pieprzenie. Y, ciśnie mnie. To nie zatrzymuje czasu, tylko po prostu mnie ciśnie. Yy. O, szukałem jednego kotka do wersji i znalazłem 12. Co my tu mamy jeszcze? Yy. Nie wiem, ale na pewno nie mamy chusteczki. Yy. Jeszcze makowca zjem, żeby nie było, że nic nie jem. Mm, mm. Guten makowiecen. Albo makówka. Bo ja nie wiem, co to jest. Dwa litry koli poszło w jeden dzień. W ogóle... Człowiek powinien pić dwa litry płynów dziennie. Najpiję ja więcej. Nie wiem tak z a może nawet 3,5. Czy to mnie prowadzi do jakiejś niechybnej śmierci? <grym> Napiszcie w komentarzu. No, piszcie te komentarze, bo ich jest ostatnio coś tak mało. Squara ma. skwara ostatnie ma 13. Wiem, że ja nie jestem Skwarą. No ale.. jego suśmia załóż. A mojemu psu nie śmierdzą uszy, bo nie mam psa, więc jak mogą śmierdzić uszy, ha? Dziękuję wam za słuchanie, życzę wam wesołych świąt, to mówi, zgadnijcie co, Krzyszman Professional Fire, no i zaś się tu Andrew dopierdala. Dobra, mówił Krzyszman, cześć!